A Bogu, bracia i siostry, miło was widzieć niektórych po raz kolejny, niektórych po raz pierwszy. Jeszcze myślę, jak to, jak to streścić. Jezus Chrystus jest Panem, On nas umiłował, umarł za nas na krzyżu. On oddał za nas życie, abyśmy już nie dla samych siebie żyli. On cierpiał, i kto cieleśnie cierpiał, by pożyczyć grzech, yy, też grzech, też winien zrozumieć, już zbroić się tą myślą, tak? Że Jezus cierpiał. Aby pozostały czas poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, ale woli Bożej. No, w zasadzie ale wiemy, że licznym słowem czytamy, że Paweł, postołowie umacniali zbory I też chciałbym się podzielić tym, co przeżyłem i oczywiście staramy się nauczać systematycznie też i księgami całymi, tak jak w naszym zborze. Całe pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, aby człowiek był doskonały, tak, ono pomaga nam, wyłapać te błędy i, i, i tak naprawdę ono potrafi przeszyć, zbadać tą duszę, zdiagnozować. Wiemy, ile dzisiaj y, kosztuje diagnoza w każdej dziedzinie. U mechanika samochodowego, co? Jak ciężko znaleźć nieraz do komputery, wszystko i nie mogą dojść, co jest przyczyną, nie? Idziecie do lekarza, wysyłacie na 10 badań i nie może dojść, co jest przyczyną, tak? A któż może znaleźć... Co jest przyczyną niedomagań ludzkiej duszy? Jedynie Stwórca, Bóg i Jego Słowo może to pokazać, które jest ostrzejsze niż mierze bosieczne. Potrafi rozdzielić kości, przeniknąć nas i, i jeżeli wpuszczamy to światło, dobrać się tam do, do przyczyny, z której rozprawieniem się jest, daje realną nadzieję na zwycięstwo. I może pewnymi przyczynami dzisiaj się stanu na Kościoła, może niektórych z nas też spróbujemy się zająć zmierzyć. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, pierwszy list, dziesiąty rozdział, jak chcecie otwierać. Pierwszego wersetu, a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli,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 a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Wiemy, że te pisma są dla nas ku pouczeniu, historia Izraela i sięgamy do niej, aby wyciągać wnioski. Słuchajcie, dobrze się uczyć na cudzych błędach. Niewielu z nas to potrafi. Rodzice, którzy tak wiecie, tyle wkładają energii, pouczeń, troski, żeby dzieciom ostrzec ich, chociaż sami podobne rzeczy robili, ale już bogaci o doświadczenie chcieliby, żeby te dzieci nie powielały tych błędów. Udaje się to? Lepiej lub gorzej. Jednym się już zdaje, ale często dopiero człowiek jednak na tym swoim błędzie, jak się no, poślizgnie, przewróci, to o, troszeczkę tej mądrości nabywa, choć też i nie zawsze i nie wszyscy, powiedzmy sobie. Jak to mówią o naszych narodowych cechach cielesnych, przysłowie mówi, że mądry Polak poszkodzi, ale jest ciąg dalszy, jaki jest. Że I przed szkodą, i po szkodzie, Obyśmy my tacy nie byli. Obyśmy mogli wyciągnąć wnioski z historii Izraela. Naprawdę poważnie je przyjąć. Tu Paweł mówi, stały się dla nas ostrzeżeniem. Słuchajcie, znaki ostrzegawcze na drodze bardziej nas mobilizują, poważnych kierowców, niż znaki informacyjne. Tak? No tu jakieś tam widelec, stacja benzyna masz, pełen bak, jedziesz, tak, ale jak jest stop, droga spieszę, uwaga, tak, to wydaje mi się, że, że to powinno wywoływać większą mobilizację i ostrożność. I uwagę, i pałuj o tym ostrzeżeniu, abyśmy nie pożądali rzeczy. Boże on rozstrzega, abyśmy, jeżeli Bóg do nas przemówił przez swojego Syna, przez Jezusa Chrystusa, musimy o wiele baczniej na to zwracać uwagę, żebyśmy nie zboczyli z drogi. Jeremiasz tak piętnuje naród izraelski, jak się lekko wam przychodzi zbaczać z drogi. I dalej też pisze, 31 rozdział mówi, Postawcie sobie drogowskazy, znaki i wspomnijcie drogą, którą żeście. się wyciągnijcie wnioski z przeszłości, a do przodu sobie uświadomcie, jakie zagrożenia są na waszej drodze, żeby wrócić do, Jerozolim, do Jerozolimy, żebyśmy my doszli do miasta niebiańskiego. Potrzebujemy tych znaków ostrzegawczych, potrzebujemy wyciągać wnioski z historii Zjero. uczyć się i, i nabywać mądrości i bojaźni ku, ku życiu Bożemu Ku świętości, tak, aby prawdę z nadzieją oczekiwać nastania Dnia, Dnia Pańskiego. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano usiadł lud, aby jeść i pić i wstał, aby się bawić. Zatem sięknijmy może dzisiaj do tej historii, ku naszemu ostrzeżeniu i parę wniosków z niej wyciągnijmy. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Znana nam zapewne historia o zbudowaniu Złotego Cielca, ale myślę wciąż ważna do pouczenia, do wyciągnięcia wniosku, do ostrzeżenia nas. Słuchajcie, bo historia lubi się powtarzać i nie unikniemy tych zjawisk. Musimy o nich mówić, aby jak najmniej z nas stało się udziałem takich postaw. Historia, kiedy Mojżesz odchodzi do Pana po pouczenia, po tablice kamienne i upływa czas i nie ma go. Czytamy 32 rozdział. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego, ucz uczyń nam Bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egipskiej. Lud widzi, że Mojżesz opóźnia. Ile to trwało? Pamiętacie? 40 dni. 40 dni. To jest dużo. Zależy. Jak się ma cierpliwość, wiarę, to nie, ale dla dziecka czasami 5 minut. Wiecie, parzy go, już nie usiedzi. tak? Ale nieraz i z dorosłością tej cierpliwości nie wszystko bywają i jest to, żyjemy w świecie, w otoczeniu, które absolutnie nie sprzyja nam uczenia się cierpliwości, tak. Trzy osoby w kolejce w Biedronce, już awantury się robią, tak, i, i tak dalej. Ludzie są w wszyscy chcieliby szybko, tak, zbogacić się i tak dalej. No, jak najszybciej to życie wziąć w garść, użyć, Cierpliwość jest bardzo, Boże Słowo wielokrotnie mówi, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Oni nie byli cierpliwi do przyjścia Mojżesza, nie narzekając jedni na drugich. tak. Potrzebujemy tej cierpliwości i ufności, ale potrzebujemy też nie stracić duchowego wzroku, bracia i siostry. Nie ma tego Mojżesza, oczy nie widzą, opóźnia. Apostoł Paweł pisze, my, którzy patrzymy na to, co... Niewidzialne, bo to, co widzialne, jest przemijające, przemijające jest ze świata. To co jest, to, co jest niewidzialne, jest z Boga. Pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. Miłujemy tego, którego nie widzimy. Jeżeli stracimy duchowy wzrok, bracia i siostry, duchowy wzrok patrzący na Pana, oczekujący Jego powrotu, Naturalnym procesem, następstwem jest bałwochwalstwo. W jakim ogromie postaci, to wiem, że tutaj Pradpalde się dzielił na braterskim, kiedyś z do Korynthionu rozważaliśmy, jakie formy ono mo może przyjąć. Naprawdę, masę. Zapewne w naszym życiu, w większości ludzi ewangelicznie wierzących, nawróconych, nie będą to posągi, obrazy, którym będą oddawali cześć. Ale człowiek tracąc z oczu, duchowych oczu, tracąc duchowy wzrok i, i nie widząc Pana, szuka tej namacalności, szuka te czegoś, co może dotknąć, szuka Boga, który pójdzie przed Nim, a tak naprawdę za Nim, tak? za Jego sprawami, za Jego planami, za Jego ambicjami, za Jego pragnieniami. Ludzie z zniecierpliwił i przyszła presja na, na Rona Uczyń nam tego widzialnego Boga, czy Bogów tu jest Chcemy mieć Boga, którego dotkniemy w takiej czy innej postaci Słuchajcie, wytwór kościoła katolickiego, on się nie wziął znikąd To jest następstwo ludzkich serc, które odstąpiło od żywej wiary w niewidzialnego i to samo się będzie działo w naszych kręgach. Znowu budynek, za chwilę. Miejsce Święte się pojawia, tak? I tak dalej. Różne pomysły na Boga. Ludzie chcą widzieć, chcą dotknąć, poczuć. Kadzidła, wiecie. I Aaron, widzimy ulega tej presji. I zdejmijcie kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie, wasze córki I przynieście do mnie I pozdejmował, lud cały, I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich I przynieśli je do Arona I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca Jak widzimy, człowiek jest w stanie na swojego bałwana dużo wydać Mamy jakieś takie bałwany, na które trochę wydajemy. Może żonie coś odmówimy, jakiś zakup w domu bracia, ale na rowerek niektórzy trzeba taki coraz lepszy, ten strój rowerowy, tak, jakieś takie doskonalenie się tam w różnych sportach, w różnych... Tak tak się dzieje często, tak. Wchodzi, że jakieś hobby, wiem, że teraz doskonale rozwijają się te hobby Ogromnie, nie? I za tym idzie zaraz. osprzęt. tak? Ten osprzęt, no mam dobry, ale tu już nowszy wyszedł, lepszy, tak? Tu je, o, o 0,2 promila potra, poprawię się, nie? I, i, I grube pieniądze na to wydam, nie? Kredyt wezmę. Ale żeby skarby w niebie zgromadzić. Zainwestować tak. Dać tak, żeby nikt nie widział nie odebrać ziemskiej chwały. Dać wdowi grosz, do którego pewnie nam daleko, każdy pamięta, dała wszystko, co na swoje utrzymanie a To jest kosmos, tak? Dla wielu z nich. Tu się doskonalmy. Bracia. Ochoczo dali na wymyślonego przez siebie bałwana. I czytamy, przyjął je z ich rąk, ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie Twoi, Izraelu którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał wołać, jutro będzie święto Pana. Ten pretekst, tak? Jutro będzie święto Pana, słuchajcie. Pod pretekstem święta Pana Czcili. wana. mam jakiś przykład z naszego życia? Słuchajcie, Christmas jest dokładnym dla mnie odzwierciedleniem tego. I niewielu z nas jest gotowych do końca tego Bowana pożyczyć. To jest pretekst. Chrystus jest tam pretekstem tylko, aby czcić siebie, często kult ciała. Ja już nie mówię w świecie, co się dzieje, tak, w Christmasu. Uchlać się, bo tak było też, tak. Najeść, prezenty sobie dać, kiedyś próbując dotrzeć do jakiegoś myślenia, chociaż ludzie mnie I wyobraźcie sobie sytuację, że zaprosiliście gości na swoje urodziny, tak? Oni przychodzą, składają sobie życzenia, dają sobie prezenty, a wy tam siedzicie gdzieś z boku, niedostrzeżeni, niezauważeni, niedocenieni. Jak byście cię czuli? Pewnie by się wyprosili tych wszystkich gości. Ale to tak się dzieje, to jest pretekst, tak? Człowiek wymyślił to święto, to chyba wszyscy wiemy i wiem, że taka nauka też tu jest. To człowiek, yy, bazując niestety na pogańskich korzeniach i zwyczajach, tak, no próbował tego Chrystusa, żeby tak tych do końca nienawróconych pogań jakoś tak dać im coś, nie? No to macie tego bałwana, cieszcie się, nie? I naprawdę na niego ludzie są gotowi bardzo dużo wydać. Te chwilówki, te kredyty szybkie przed świętami na prezenty idą jak woda. Pilnujmy się, strzeżmy się. Usiadł lud, aby jeść i pić, potem stali, aby się bawić naprawdę na wytwór swojej wyobraźni, swoich rąk człowiek jest w stanie i wiele, wymówię wydać, i wiele poświęcić. Widzimy, jaka reakcja była i Boga, i gdyby nie Mojżesz, Jego miłość do ludu Bożego, i naprawdę Jego wstawiennictwo, Bóg był gotowy ich zniszczyć. I pomimo właśnie tego gniewu, Bóg został uśmierzony, Jego gniew, przez wstawiennictwo Mojżesza. I czytamy dalej, czytajmy od 14 wersetu. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa, tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a Pismo było Pismem Boga wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza, wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział, nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. Trochę inne te uszy mają, co? Jozue z Mojżeszem. Jozu był... Na tym etapie można być uczniem Mojżesza. Przy nim praktykował, przy nim uczył się poznawania Boga wiary, bożych dróg. I dla niego to, co brzmi, to odgłosy zwycięstwa, tam walka, tam zwycięstwo, nie? A Mojżesz, to nie są podgłosy żadnej bitwy, żadnej walki. Zwykły śpiew. W i siostry w większości zborach to jest zwykły śpiew. A walka serc która powinna być toczona w modlitwie, jest odłożona na bok. To, że ktoś zaśpiewa, jesteś armią Pana czy coś, wiecie. Możemy mówić, ale to ma być. Ta bitwa ma być. My jesteśmy powołani do duchowego boju. On powinien się toczyć w twoim, moim życiu. O moją czystość, świętość, o świętość Kościoła o to, aby Ewangelia była głoszona, o powołania robotników, których tak potrzebujemy, wyposażonych przez Pana na żniwo. Niech płonie te nogi, niech toczy się ta bitwa, niech leją się łzy w modlitwie i do siebie też żeby chce mieć bardziej wrażliwe serce, więcej zaangażowane. Tu dajmy energię naszego serca. Zwycięzca, zwycięzca, zwycięzca. Czytamy w objawieniu Jana, do każdego zboru dziedziczy. No, żeby zwyciężać, trzeba podjąć bój i walkę. Nie ma zwycięstwa bez walki. Apostoł Paweł mi, że ja chciałbym was widzieć w tym samym boju, w którym mnie widzieliście. Że ten sam bój toczycie. Czytając Słowo Boże, Bożego, listy, jakby wyłania się obraz tego boju, który toczył, za prawdą, za, za Kościół, z gotowością narażania życia, aby stawić czoło w herezji. Z żadliwością napominając tam, gdzie był grzech, z miłością zachęcając i w trudzie pracując, aby być przykładem. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce, 19 werset, wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablicę z rąk swoich, potługł je pod górą, potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, star na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Następnie rzekł Mojżesz do Arona, co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś na tak wielki grzech? Aaron odpowiedział, niech Pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi, uczyń nam Bogu, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je z siebie i dali mi je, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec przeciwników. Mojżesz porozmawiał z Aronem, no mówi, to jest też jedna z przyczyn Aron. Po twojej stronie leżąca dopuściłeś do tego rozwydrzenia. Słabość przywództwa, strach przed człowiekiem, uległość wobec presji cielesnych pragnień ludu sprawiła, że Mojżesz nie był Aaron nie był w stanie przeciwstawić się tej presji słuchajcie. apostoł Paweł mówi, że ta presja będzie rosła, wzrastała w, czas w czasach ostatecznych nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce ludzie nie chcą się konfrontować z rzeczywistością swego życia w świetle słowa tylko chcą żyć iluzją pisanego słowa które nijak się nie ma do ich życia Lud jest rozwiedrzony, bo ty dopuściłeś, bo popuściliście nauki. Rozmawialiśmy dużo o rozwodach, tak? o Niezależnie od drobnych, jakichś dla mnie drobnych, różnicy, jeszcze, która, które mam nadzieję Bóg da nam łaskę wyeliminować, ale popuszczono ten temat, tak? Po zborach. To weszło jak lawina, tak? Dzisiaj to rozmawiamy o. O związkach powtórnych pastorów, pasterzy. Bo ktoś popuścił, ktoś dopuścił, ktoś otworzył furtkę, wiecie. A tak jak ten brat kiedyś fajnie powiedział: Wiecie, jak płynie łódź, naprawdę nie musi być duża dziura, żeby zalało. Mała wystarczy i z jakim impetem wchodzi. I tak samo w kościele świata. Tak? Jeżeli otworzymy furtkę na to. Nakrywanie głów, jasno wyłożone w Słowie Bożym, tak? uzasadnione to duchowo. Ech, to koryntam. Dzisiaj co mamy? Feminizm, nauczanie kobiet. To, to się zaczyna, tak? Popuści się i, i zaraz, wiemy jakie jest kolejne przysłowie, daj kurze grzędę, ona powie... O, tak jest, słuchajcie. Dziękujcie Bogu, jeżeli macie Asterzy gotowych powiedzieć nie waszej naszej cielesności. Bo ona będzie pukać, bo ona będzie przynosi, wiecie, kapliczki, cudeńka tutaj, urozmaicać, wiecie. A jak mało jest presji, na... bracia, módmy się więcej, bracia, poś... bracia, poświęcajmy się, głośmy, zachęcajmy się do dobrych czynów. Tu. Tu jest pole do działania, tu jest naprawdę pojemność taka, że każdy się tam zmieści i jest co robić. Jak tego nie będziemy robić, będziemy wymyślać, będziemy urozmaicać jakieś formy, atrakcje, wiecie, trzeba ludziom darczyć zabawę i tak dalej. Trzymajmy się Słowa Bożego. Żyjmy w bojaźni, pielgrzymujmy w bojaźni. Niech to słowo na koniec przeczytam z, z drugiego listu aposta Piotra, będzie jakby wzmocnieniem tego, co chciałem powiedzieć z tamtej historii. Jeszcze raz podkreślam, przestrzec nas. Oczekujmy Jezusa Chrystusa. Jeżeli to stracimy sprzed oczu, stracimy rzeczy niewidzialne. Jeżeli nie będziemy patrzeć na to, co w górze, na to, co nas, tak. Automatycznie nasze serca pójdą w kierunku czegoś tu na, na ziemi. Umiłowania rzeczy doczesnych. I największym bałwanem dzisiejszego naszego świata zachodniego, nas, jest szczęście doczesne, słuchajcie. Przedłożenia szczęścia doczesnego nad żywot wieczny. Mało ch kto chce rezygnować z pewnych rzeczy ziemskich, na rzecz niebiańskich. My nie mówimy o jakiejś ascezie, słuchajcie. My mówimy o postawie Nehemiasza, który kuszony na spotkanie przez Tobiasza mówi wielkiej pracy się podjąłem i ja nie mam czasu, żeby się z tobą spotykać. Podjęliśmy się wielkiej pracy. Bóg nam wyznaczył wielkie zadanie. Budowania siebie, ciała Chrystusa po prostu na wiele rzeczy, które może są neutralne, nie są grzeszne w samej istocie, tak? Możemy to dotykać, kosztować, ale jeżeli my zaangażujemy się we właściwe rzeczy, to, to będziemy widzieć, że na inne nie, nie mamy czasu. Trzeci rozdział, druga lista apostoła Piotra. List ten umiłowanie jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat wczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia, i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno miłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przed to umiłowaniu oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak umiłowany miłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Weźmy do serca to słowo, skoro to wszystko ma ulec zagładzie. Patrzmy na to, co niewidzialne. Lepiej dostrzegajmy to, że ten dzień się przybliża, nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, to niektórzy mają zwyczaj lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czy lepiej widzimy, że się przybliża ten dzień? Chwała Bogu, jeżeli serca są takie, które lepiej widzą, możemy im słabiej widzieć, jeżeli serca pójdą w kierunku doczesności. Im lepiej widzimy, że się ten dzień, oby nasze serca lepiej widziały, że się przybliża ten dzień, oby ten kraj nam już jaśniał. Znacie taką pieśń, może już jaśnieje z daleka nam kraj? Możemy ją zaśpiewać, czy to musi. Słabo będzie. Dobrze, to nie będziemy. Niech jaśnie jest, daleka nam ten kraj. Na następnym nabożeństwie. Dobrze, zachęcam ku temu, i właśnie, żeby te serca doskonalić w tym duchowym wzroku, widzieć to, co niewidzialne, oczekiwać Pana, gotować się na jego powrót. Póki ten czas nam jest dany, mieć czas na dobry uczynek, na trwanie przy Panu modlitwie, nie poświęcić go, na tak jak czytamy, na porządliwości ziemskie, ale szukać Bożej woli i pełnić ją. Tego Wam, bracia i siostry, życzamy. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, Twoje słowo jest jak lustro, w którym możemy się przeglądać obnaża nas, objawia tajemnice naszych serc, konfrontuje nas, konfrontuje nasze uczynki, nasze motywy z Twoją prawdą, która wzywa nas do tego, byśmy nie żyli, jak żyje ten świat, byśmy nie przyjmowali wzorców tego świata, nie upodabniali się do tego świata, ale nieustannie się przemieniali. Nieustannie upodabniali się do naszego Mistrza, którego braliśmy jako naszą drogę, który powiedział, pójdź za mną, który wzywa nas, byśmy Jego naśladowali. Nie naśladowali ten świat, nie naśladowali myślenie polityków, gwiazd muzyki rockowej, aktorów, tych wszystkich zabawiaczy tego świata, ale byśmy wpatrywali się w doskonałe Twoje słowo i z niego czerpali mądrość, aby ono napawało nas zbożnym lękiem, aby napełniały nasze serca prawdziwą miłością do Ciebie, Twego Królestwa, aby prawdziwie Twoje Królestwo i Jego sprawiedliwość były na pierwszym miejscu w naszym życiu. Dziękujemy za te ostrzeżenia, które znajdujemy w Twoim Słowie. Ostrzeżenia tych, którzy otrzymali wielką łaskę, którzy zostali w tak cudowny sposób wyzwoleni z więzów egipskich, uczynieni Twoim ludem, obdarowani niezwykłymi doświadczeniami, cudami, których świat nie widział, a jednak z powodu nieposłuszeństwa, z powodu niewiary ich chciała Zasłały całą pustynię Panie zachowaj nas od nieposłuszeństwa Od lekceważenia Twojego słowa Od wybierania i przebierania Szukania najwygodniejszej, najlżejszej drogi Zachowaj nas prosimy Ty wzywasz nas do zapierania się samych siebie Do brania codziennie naszego krzyża I naśladowania Ciebie i wiemy, że jest w tym głęboka radość. Jest w tym pokój, który przewyższa zrozumienie. Jest w tym doświadczenie i poznanie Ciebie, który jesteś nieporównywalnie bogatszy i cudowniejszy od tego wszystkiego, co ten upadły świat ma do zaoferowania. Pomóż nam, Panie, rozumieć te rzeczy. Pomóż nam wyostrzać nasz duchowy wzrok, aby patrzeć na te Niewidzialne rzeczy, które możemy oglądać oczyma wiary, wypatrywać Twojego rychłego przyjścia, gorąco oczekiwać nastania dnia Twojej chwały i ustanowienia Twojego wiecznego królestwa i tak żyć, Panie, tak żyć każdego dnia, zbierając skarb, gdzie go żaden złodziej nie ukradnie, ani mulgo nie zeżra, ani rdza, Prosimy, pomóż nam, prowadź nas. Prosimy w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który takie życie prowadził na tej ziemi i dał nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Amen.